W fazie trzeciej postaramy się dołączyć dźwięk audio z translatorów i być może prawidłową wymowę w języku niemieckim jeśli uda nam się namówić do pomocy rodowitych Niemców.